Nie wiem czy przez pochodzenie, czy przez excebulę Ale twoje gardki jak nie kupowałem Tak dziś też nie kupię Mówią jesteś królem, odpowiadam prędzej żulem Pan Sebastian pyta czy chce jakiś pierdol, Mówię nie dziękuję Napisałem płytę, dostanę za nią bóle. Lubię twoją minę, kiedy się nią delektujesz Pobudzasz jak bęk z regulem Ostro z stulem i odbija, kiedy cię na gomlu struję rakieto Wbijasz mi do karty płać mi cło Na początek starczy joint Nie dajemy szansy głąb, bo błyszczymy jak mi. Seksowna jak hany, kokain, dziecina jak karny kok, to się odbijam od ciebie jak od ściany, jakby skłosz. A twoje melange to stypy w twojej szklance to siki w twojej siatce łodygi, w twoim plancie czy czwarte to titi. He, ale luzik może tu zadziała placę, bo. Ostrze pazury miał jeśli nie paluchy I w okuncie owijam E już te buziaki Twoja gazdeczka jak Shuriken I zaraz się dowiemy czy przyjdzie mi polubić cię wow. Chcę pociku tasów ameb Romantyku jakie love love To jest zapomniane nie wiedziałeś Choć pokażę ci czym moja miłość jest Za na każdą następną e, się Kasiu zajeb nawet Piesku w sobie, coś wkręciłaś Jestem po Spruszony, jak zombie na prośbę, głuchy zielony Dawać mi mózgi, nie chcę małpiszona Wyłącznie do kuchni oraz na pedromy Mocne jak dziki mam poryty, bądź na to gotowa c Security Lubię fajne kobiety, z mi tańce poświty A wambanie coś tam doradzają stale nieporadne to typy Wow, Nie do wiary, to jak daliśmy się światu zepsuć Wieku ćwiartka za mną czujesz się jak na półmetku Zestresowany jakbym pytał o chodzenie I nie odmawiaj, bo się jeszcze zaczerwienie Mądrej fajnie dać się olać, mądrej to i fajnie posłuchać Mądrym ładnie w aureolach, a jak głównie dla was granice przesuwam Lecę jak nie Polak, przynajmniej tak sobie wkręcam moje place, bo Wow! Jestem twoim lekiem na całe zło Dawaj swoje krzyżę, jestem apteką I wydaje, i wydaje się I wydaje, i wydaje się Jestem twoim lekiem na całe zło Dawaj swoje krzyże, jestem apteką I wydaje, i wydaje się I wydaje, i wydaje się